Cześć, audycja kadr Czciwoko, dzisiaj odcinek 26, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Obok mnie Andrzej Nowak, witamy, witamy. W nowym roku, No to już kolejny drugi, raz. Drugi odcinek w nowym roku, dałeś już na orkiestrę? A, jeszcze nie wychodziłem okay. z domu, jak każdy szanujący się czytelnik komiksów. Okej. Okay. No, czyli ja jestem nieszanującym się czytelnikiem komiksów, ale okej, okay. yy, od razu z, tej, z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić e, służby drogowe z Rudy Śląskiej, które jako jedyne dzisiaj wpadły na to, że w sumie warto odgarniać się z dróg. No, i przed domem odgarnęli, jak już tu siedzieliśmy, a, to a wiesz, ten, kto a wstaje o takiej chorej godzinie jak ty. No ja, na przykład dobrze, ale przejdźmy już do rzeczy komiksowych, bo przez ostatnie dwa tygodnie trochę tych rzeczy się wydarzyło na przykład mamy nowego gracza na polskim rynku, tym razem wydawnictwo nazywa się Fantasmagorie i początkowo tak zadebiutowało dość ciekawie bo ogłosiło konkurs polegający na tym, że kto pierwszy zgadnie co oni właściwie wydadzą ten dostanie fajną nagrodę no i po paru dniach okazało się, że Pierwszym ich tytułem będzie Crazy Cat. Paski wybrane z lat 1916-1922 George'a Harrimana. I to jest zapowiedź naprawdę dobra. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. No, bardzo ciekawa i też fajnie, że zdecydowali się na taki um, mocny, mocny klasyk komiksu, jeszcze wybrane paski. Ciekaw jestem, czy to będzie um, bazowało na wybranych paskach w sensie, że to będzie po prostu przełożone z anglojęzycznego wydania któreś wydanie zbiorcze czy wydawcy sami będą decydować się na wybór pasków? No, tego jeszcze dokładnie nie wiemy, za to wiemy już, że na przykład planowana cena okładkowa tego komiksu to 69 zł, przy objętości około 240 stron, tutaj właśnie jest napisane objętość około 240 stron, więc to mogłoby sugerować, że jeszcze tak do końca wydawnictwo nie wie jakie paski tam będą, więc może faktycznie będą same, będzie samo wybierać zawartość za te, tegoż komiksu. Ciekawe jest to, że w przedpłacie klient dostanie 20% zniżki na następny komiks tego wydawnictwa, a także numerowany egzemplarz i numerowane będą egzemplarze od 1 do 100, więc e, cały nakład to ogólnie będzie 500 sztuk, więc 1 piąta tego nakładu będzie numerowana jako taka, e, taka ciekawostka. No powiem tak, że je, jestem jak najbardziej zainteresowany tym, tym komiksem. No Crazy cat. Zwłaszcza, że cena też bardzo przystąpiła. Tak, tak. Cena, cena wydaje się jak najbardziej fajna. Tutaj też zostały podane szczegóły takie bardziej techniczne typu no format A4, oprawa, oprawa twarda to jeszcze nie jest jakieś takie super dokładne, ale na przykład podano też rodzaj papieru, jaki będzie użyty przy druku tego komiksu i tu już są te rejony, w których ja tak, tak średnio się orientuję, bo... Ale też dwie... dwie... 200 stron w formacie A4 to jest dość gruby to mm -hmm, tak i, no i duży i gruby mm, przy zakupie dwóch egzemplarzy wysyłka będzie gratis więc tutaj wiesz. tak ja tak ja, się jakby, jakby co mm, no wy, pierwsze, wy, pierwsza zapowiedź wydawnictwa fantasmagoria na pewno jest fajna tam już wydawnictwo określiło się że będzie chciało szukać w klasycznych tytułach europejskich oraz amerykańskich i to takich raczej z mniej znanych wydawnictw, ale, ale klasyków, więc, więc no wydaje się, że jest to coś takiego raczej pod nas. To może zobaczymy też więcej, znaczy więcej. Znaczy może jakieś prace Roberta Kramba, to też byłoby ciekawe, mhm. gdyby były wydane w Polsce. No ale też nie ma co się oszukiwać, że wydawnictwo nas zarzuci komiksami. Nie, nie, Myślę, o, o, o, że ten... o, o, oczywiście i też chyba wolałbym, żeby tego nie robili, ponieważ wydaje mi się, że można utonąć mhm. wprowadzając dużo naraz na rynek, nie będąc, yy, znaczy nie mając dobrej pozycji ugruntowanej. Mhm. No ten pierwszy komiks już jest naprawdę fajna zapowiedź i zobaczymy co będzie dalej, no na pewno nie będzie tego jakoś szczególnie dużo na początku, ale wydaje nam się, że warto dać szansę jak najbardziej temu wydawnictwu. No na start wybrali naprawdę fajny tytuł, widać, że kontakt z czytelnikiem mają jak na razie całkiem, całkiem porządny, że zabierają się nie na hura, tylko tak, mają już jakiś plan konkretny na siebie, więc, więc wydaje się, że ogarnięte osoby się za to zabierają. Te, warto wspierać oczywiście te, te, takie inicjatywy. No i co? Zastanawialiśmy się, czy ten rok będzie kolejnym rozwojowym na polskim rynku, czy raczej już się to troszkę zatrzyma. No już zaczyna się dobrze. Już po dwóch tygodniach mamy nowe wydawnictwo, więc, więc chyba jednak będzie całkiem fajnie. Crazy Cat paski wybrane tutaj. Jeszcze nie została dokładnie podana data wydania, tutaj jest planowana, to jest marzec, ale no tak, marzec to tam wiesz... Nie wiadomo, czy początek marca, czy koniec marca, czy coś się tam nie przesunie. Ale tak, na pewno będziemy jeszcze spoglądać z ciekawością na ten komiks i być może się pojawi nawet w naszym podcaście za jakiś czas. A tymczasem przejdźmy do Złotych Kurczaków 4. Złote Kurczaki 4 odbędą się we Wrocławiu 11 lutego, czyli tydzień po szlampeście. I co? Złote Kurczaki to jest gala nagród dla polskich komiksów niezależnych. Natomiast fakt, że są to polskie komiksy niezależne nie wpływa na to, że będą obecni zagraniczni goście na całej imprezie, prawda? Tak, tak, ponieważ już zapowiedziano, że pojawi się pojawi się dwóch naprawdę fajnych, zasnych gości. Pierwszym z nich jest... Oczywiście oprócz polskich gości, o, o. którzy też się pojawią. Oczywiście, tak, ale z tych zagranicznych to będzie Jack Tiggle. Hmm, to jest Anglik. Jak, jak to ujęto... Kozacki Przegość Zło, Zło, Złotych Kurczaków 4, to jest Artycha przez wielkie A, wydawany przez no Bro Press, Press, czy Retrofit Comics z Anglik pełną twarzą, którego twórczość to kolorowy szlam i jakże cudowny dziewiczy design wszechświatów. No, mi, mi się podoba ta zapowiedź jak najbardziej. Jak też, e, nie, nie będę ukrywał, że znam e, pracę Jacka Tigla, bo tak nie jest. No, ja też, no Natomiast, jajesz, kiedy sobie e, obejrzałem jego styl rysowania, no na pewno będę chciał się zapoznać z tymi pracami, z, z okazji odwiedzin na całej imprezie Buzzgrolle będą wydawać dwa jego komiksy, Jeff Job Hunter i The Muscle Kids. No i patrząc na to w jaki sposób Buzzgrolle wydają komiksy można się spodziewać czegoś raczej taniego, ale dobrze wydanego i ty, w, trzeba podkreślić to, że według zapowiedzi te komiksy będą dostępne tylko i wyłącznie na Złotych Kurczakach co tak jakby przekonało nas do tego, że, żeby tam jechać. Znaczy to, to też był kolejny powód. Na Największą, ten... e, ale w przypadku jechania do Wrocławia było to, czy nas po prostu będzie stać. Otóż to. Jeszcze tydzień wcześniej ja będę na szlamfeście, więc tym bardziej nie wiem. Mhm. Natomiast jest to impreza jednotniowa, więc to no więc... przynajmniej nocleg nam odpada. Tak, a jeszcze będzie drugi gość zagraniczny i tym razem to będzie Mawil. Mhm. I z, jego, z, z okazji jego przybycia będzie... Kolejny komiks wydany na Złotych Kurczakach to będzie Profesor Lawon i 24 godziny śmierci, bardzo mi się podoba ten tytuł. Zwłaszcza, że będzie miał 24 strony. Więc tak, co, każda strona to jedna, jedna, jedna na, godzina na to śmierci, wychodzi. tak? No, w każdym razie no, tak, wy, wydaje nam się, że te, te komiksy będą naprawdę fajne, że impreza będzie bardzo fajna. No, zeszłoroczne Złote Kurczaki podobno były bardzo fajną imprezą. No, w tym roku myślę, że się przekonamy na własnej skórze tak. w końcu. I was również zapraszamy jak najbardziej i to jest jeszcze raz, 11 luty, tak? Dokładnie, tak. Wrocław. Wrocław, wydarzenie jest na Facebooku, też je udostępniłem. Mm, tak, do, dokładnie. Jest tam podany adres i, I wszystko. Nie, nie sprawdzaliśmy dokładnie, w której części Wrocławia to jest, ale sądzimy, że pewnie gdzieś w centrum sprawdzimy, i ale gdzie by to miało nie być, i tak zapraszamy i tak się pewnie. Dokładnie. Tak. Pojawimy. A jeśli chodzi o Mawila, to w Polsce została wydana jego praca Safari na plaży, nakładem Kultury Gniewu. O, wspominałem chyba o niej, nie? Uh -huh. to, to było po tym, jak z Berlina wrócił. Tak. Tak, było spoko, naprawdę i sam komiks też jest bardzo fajny, więc tym bardziej się cieszę, że będzie okazja spotkać i posłuchać, co Mawik ma jeszcze dodatkowo do powiedzenia. No a też na tych złotych kurczakach będzie dużo fajnych rzeczy do kupienia, bo tych, tych zinów jest całe zatrzęsienie wbrew temu, co mo można by pomyśleć. I no, będzie oferta bazgroli będzie na pewno oferta tych zinów, więc, więc będzie, będzie na co wydać pieniądze no to co, jeszcze raz zapraszamy, wydarzenie będzie udostępnione u nas na Facebooku, jak nie zapomnimy nie, nie, nie zapomnimy prawda, tym razem? Nie, nie, dzisiaj nie dobrze, no i cóż a tymczasem wydawnictwo Kurz ogłosiło zapowiedź Bernard Prince i wydanie zbiorcze i to jest Komiks, który jest, zwrócił moją uwagę z powodu tego, że duetem odpowiedzialnym za, za powstanie tego komiksu są Greg i Herman Tupel, czyli ten sam duet, który stworzył bardzo chwalone przeze mnie zresztą nawet w poprzednim odcinku Komancze. I wydawnictwo Kurz postanowiło publikować to w takich opasłych tomach po 5. Po pięć, po pięć, po 5 tomów w jednym, w jednym wydaniu zbiorczym, czyli około 250 stron. Pierwszy tom w pierwszym półroczu tego, tego roku, jeszcze nie jest dokładnie podana data wydania. No i co jest ciekawe w tym komiksie, to jest, to jest seria przygodowa, która po raz pierwszy ukazała się 50 lat temu, więc to jest kolejny klasyk europejskiego komiksu, podobnie jak Comanche. I tutaj tytułowy bohater to jest taki poszukiwacz przygód, któremu towarzyszą, yy, któremu towarzyszą no, no, inne osoby, tutaj są podany jest szyper Barney oraz dżin małych induskich sierota i na pokładzie kormorana płyną ku ryzykownym przygodom Napotykają się na kłopoty oraz zabierają na wycieczkę kół, na, na wycieczkę ku egzotycznym miejscom mm, i o ile. E... Mam wrażenie, że Johnny Quest mógł być wzorowany na tym komiksie. No, może i mógłby być. No ja znaczy, genie... że Bernard Prince też ma białe włosy, nie? Mhm. Te, tak jak ten, ten przydupas, co chroni, to znaczy właśnie, to, to Johnny Quest był przydupasem, jak się zastanowisz. I też był Hindusz. Mhm. Kurczę, może coś w tym jest, kurczę. W każdym razie, tak, tak. W każdym razie w, w, ja wierzę w duet Greg i Herman, ponieważ to kołancze od ich, no, no tak jak wspominałem ostatnio, ten pierwszy tom jeszcze mi jakoś tam nie przypadł do gustu, ale od drugiego, a od trzeciego zwłaszcza po prostu się zakochałem w tej serii, więc jestem jak najbardziej otwarty na to, żeby sięgnąć również po Bernarda Prince'a. Wydaje mi się, że to będzie kolejny fajny komiks, który no powstał już naprawdę kawał, kawał czasu temu, więc też przy okazji jest to fajna okazja, żeby się przekonać jak to wyglądało te, te 50 lat temu. Wydanie zbiorcze polskie, no Kurz też, też wydaje ładnie komiksy, tam pamiętasz w Łodzi widzieliśmy, ich stoisko było zaraz przy wejściu. Aha. I, i no, oni też, też całkiem fajnie wydają komiksy, prawdę powiedziawszy to, to będzie chyba mój pierwszy komiks tego wydawnictwa, który sobie, te, który sobie ma, mam zamiar kupić. Ale no, może też sięgnę po coś, po coś wcześniejszego, Kurc niestety zawsze przegrywał w tym wyścigu pod tytułem Mam tylko tyle i tyle, a chcę, chcę kupić wszystko, więc, więc kurs niestety troszeczkę zawsze w, w moj, na mojej liście zakupów przegrywał, ale tym razem, tym razem jestem zdecydowany, Bernard Prince no, w pierwszym półroczu tego roku się ukaże. Kiedykolwiek dokładnie by to miało nie być, to ja sobie zdecydowanie sięgnę. A Ty jesteś zainteresowany? Jak najbardziej, zwłaszcza, że o, ostatnio coraz bardziej mi brakuje. Jak kiedyś mi zawsze brakowało komiksów dla dzieci, to teraz mi zaczyna brakować w, w mojej bibliotece oczywiście e, komiksów przygodowych. Tylko takich klasycznych, przygodowych, gdzie jest... Mm, przygoda, natomiast mnie jakiegoś strzelania, bicia się po mordach i tak dalej. Mhm. A to, to właśnie, nie bo jeszcze przez, przez chwilę chciałem Ci zaproponować barakudę z wydawnictwa Taurus, która... z, którym się zainteresuje, tak czy siak, bo klimaty pirackie mhm. bardzo Właśnie, Barakuda z wydawnictwa Taurus, tutaj już pod koniec, pod koniec stycznia już oficjalnie zapowiedziany pierwszy tom razem z kolejnym Tomem Żywych Trupów, więc ten styczniowy pakiet Taurusa tak of-topowo oh, warto też o nim wspomnieć, bo, yy, bo wydaje się bardzo fajny. No kolejny tom żywych trupów, no to wiadomo, dla, dla fanów tej serii pozycja obowiązkowa. Barakuda wydaje się z kolei być całkiem fajną nową serią. Nieszczególnie długą, bo 5 tomów ma być bodajże łącznie. No bardzo dobrze. No, <śmiech> twórcy, którzy stoją za tym tytułem również wydają się być ogarniętymi konkretnymi osobami, więc też jak najbardziej warto zwrócić na to uwagę. No a tymczasem w Stanach tak e, okazało się, że CW przedłuża wszystkie seriale DC z, tych, z, te, z tej linii superbohaterskiej, bo o i Zombie jeszcze nic nie wspomniano, ze względu na to, że trzeci sezon jeszcze nawet nie zaczął być emitowany. No ale tak, ale Arrow, Flash, Supergirl i Legends of Tomorrow wszystkie dostały zamówienia na kolejne sezony. Czy mm, mnie to cieszy? To to no, no, częściowo mnie to cieszy flesza w tym sezonie się po prostu nie da oglądać, ale ta, ta reszta seriali jest, jest całkiem znośna Arrow jest w tym, w tym obecnym sezonie zaskakująco udany, to nie, wciąż nie jest poziom drugiego, drugiego sezonu, gdzie ten serial naprawdę był jedną z wyróżniających się pozycji w amerykańskiej, w amerykańskiej telewizji, ale, ale naprawdę ten, ten obecny piąty sezon jest spoko no i jest taka zagadka, bo te retrospekcje z serialu Arrow były 5 lat do tyłu i pytanie, już potwierdzono, że będą retrospekcje w szóstym sezonie tylko pytanie, co oni tam pokażą i całkiem fajną, na całkiem fajną teorię natrafi, natrafiłem, że szósty sezon retrospekcje będzie pokazywał coś z pierwszego roku działalności Arrowa tylko coś, mhm. czego wcześniej nie widzieliśmy i coś, co doprowadzi do głównego złego w szóstym sezonie i to jest taka fanowska teoria oczywiście, ale brzmi całkiem spoko. A kto tam, wi wiadomo kto ma być tą głównym Nie, zewnątrz? nie, nie, na razie oprócz tego, że zamówiono nowy sezon nie wiadomo jeszcze nic, ale wi wiadomo jak to jest, teorie już tam krążą, bo, bo za zawsze, zawsze tak, tak jest i no też się sam zastanawiałem, skoro zawsze te retrospekcje były 5 lat do tyłu, no to ciekawe co pokażą w sezonie szóstym, no bo na logikę powinno to być coś z tego pierwszego sezonu tak ja na pe... głupotą byłoby. Będą puszczali odcinki z pierwszego sezonu to jest wspaniały pomysł. Głupotą by to było więc, więc pewnie coś coś tam wymyślą. Zobaczymy no ja jestem ciekaw. Legends of Tomorrow że dostało trzeci sezon również mnie cieszę, ponieważ to jest taki głupi serial ale głupi w takim pozytywnym sensie bo oglądam go i chociaż widzę te wszystkie dziury fabularne to naprawdę fajnie się bawię. No. no... Przy tym Flashu to, to człowiek nie wytrzymuje już praktycznie w ogóle, ale no Flash też ma swoich fanów dalej, więc, więc te seriale pomimo tego, że mm, są dość często krytykowane za te wszystkie wątki romantyczne, tam jakieś tam przeciągnięcia, niskie, niskie budżety, słabe efekty i tak dalej i tak to wszyscy dalej oglądają, więc... więc w, no więc krytykować sobie można. Tak, to... tak więc nowe, nowe sezony są jak najbardziej lo, logiczną decyzją. No i cóż, no, czy, no, ja, ja trzymam kciuki za to, żeby te obecne sezony jakoś do, dobrze pociągnęli do końca, zwłaszcza Aroa, zwłaszcza Legends of Tomorrow no a co będzie w przyszłym roku to się będziemy zastanawiać dopiero hu, hu, hu, we wrześniu, prawda? Sierpień, wrzesień to, to, to są te momenty, kiedy... W wrześniu będę się zastanawiał skąd wezmę kasę na Łódź a nie, nie czy przedłużam mi jakiś serial bo jest... W sumie rację. no ale tak, jeszcze było wspomniane o iZombie króciutko, no to niedługo zaczyna się trzeci sezon to akurat wiem... Akurat się cieszy, to, akurat, bo to... to akurat wiem, że oglądasz i że ci się nawet podoba mhm. i może nie ma nic, znaczy ma... Nie Postać wiele, nie wiele, z komiksem, wspólnego z komiksem, tak. ale bardzo fajnie się to ogląda. Tak, no i ja, ja trzymam kciuki za to, żeby ten serial nawet był przedłużony o kolejny sezon, be, bez wiedzy o tym, o czym będzie trzeci tak naprawdę, bo, bo to jest jednak, jednak taka bardzo fajna adaptacja. No. Umownie rzecz ujmując adaptacja komiksu, ale bardzo fajnie się ogląda, prawda? Jak najbardziej. No to cóż, no, tych, tych seriali komiksowych lada moment pojawi się coraz, coraz więcej i więcej. Tam w lutym startuje to Powerless, ten, ten sitcom z postaciami z DC, tam, więc no, no, obsada jest fajna, więc na pewno sobie to sprawdzę. No może ja... też w końcu zrobię jakiś yy, serial z naprawdę ciekawego komiksu. Hmm, e, w przykład? sensie z tych serialowych, które oglądają, najbardziej mi się podobały te, które Netflix produkował. No, oczywiście, to, to jest e, bezdyskusyjne. No. Nie widziałem Lucyfera, więc tutaj może się nie będę wypowiadał. Kaznodzieja mnie trochę a, odrzucił. Znaczy, odrzucił, podrzucił znudził. Pierwszy sezon był strasznie długim wstępem do właściwej Już się historii. Czy wszystko sezon? Tak, tak, można. A, po, mo, no proszę. No, to. Nie no można powiedzieć, że po prostu to był 13 odcinkowy wstęp do właściwej historii i to było takie zastanawiające, ale miało to swoje momenty dla mnie. No The Walking Dead wiadomo, le, leci się chyba nigdy nie skończy. Tych seriali jest naprawdę co jeszcze Agenci Tarczy jeszcze są. Inhumans będzie w tym roku, czy w przyszłym roku. No, Wow, po no jest... prostu Inhumans tak mnie obchodzą. A ja, a, ja so, a ja sobie sprawdzę. Chociaż trochę mnie martwi to, że to będzie stacja ABC, czyli ta od agentów tarczy, ale skoro ma to nie być powiązane jedno z drugim, to w sumie czemu nie? Ten pani z chęcią sobie obejrza, ale to jest Netflix, więc, więc standardowo na, nie, nie ma się czego obawiać. No, no jest, jest w czym wybierać i chyba będzie, Le Legion się zaczyna niedługo i ma tak po popieprzone trailery, że to musi... Znaczy trzymam kciuki za to, że to będzie fajne. Wiesz w ogóle, że będzie taki serial, Tak, to, to wiesz, wspominałeś mm. chyba tak. kiedyś nawet. Aha. No to też... Natomiast to... Ch chyba po prostu uh, chciałbym zobaczyć coś uh, z takiego świata minioli albo z komiksów, uh, które wydawał Dark Horse, jeśli chodzi o horrory bo uważam, że Kolder by się świetnie nadał na serial. Mm -hmm. A... aczkolwiek taki króciutki. Tak, no to, to jest jeszcze większy plus dla mnie, mm -hmm. tak jak sześciotomowe tomowe historie. Mm -hmm. No po prostu coś takiego zobaczyć, bo jednak dużo rajtus jest w serialu. Tak, tak. Oczywiście. Ja, no Nawet jest... jak nie biegają w rajtusach, ale ja, ja, z kolei, ja, wiem, że... ja z kolei bardzo mocno trzymam kciuki za to, że chociaż z... Połowa zapowiedzi seriali, które się pojawiły ostatnio dojdzie do skutku, bo na przykład tam zapowiadają, że Lazarus ma być serialem, że. że wiesz, parę... o, albo chciałbym, żeby BBC coś zaadaptowało, bo BBC potrafi jeszcze robić telewizję. No. Dobrze, ciekawe. No ja, ja też jestem ciekaw drugiego sezonu Outcasta, o też o nie wspomnieliśmy. Ten pierwszy sezon mi się nawet podobał. Więc, więc zobaczymy. Skoro tak twierdzisz. <grym <grym tak. No ale tak, generalnie tych, tych seriali jest cała masa. CW dało nowe sezony wszystkim, ty, wszystkim swoim serialom. Myślę, że Gotham raczej też dostanie nowy sezon. Więc Myślę, że Batman jest samo sprzedawalny. W sensie mhm. nawet nie trzeba się starać, żeby, żeby dostawać nowe sezony czegoś, a, a, ale, co jest ale, ale z Batmanem. No, a Bewer The Batman kojarzysz? To jest bez sensu, bo to było fajne akurat, więc... Więc może się właśnie starali, nie? Jakby olali sprawę, to... To, to by się lepiej sprzedało. Dokładnie Ale... tak. A, ciekawe, ciekawe. Dobrze, dobrze. W każdym razie tak podsumowując, no na, na jesień tego roku można się spodziewać naprawdę całej masy tych, tych seriali. W kolejnych odcinkach podcastu na pewno też, też wspomnimy, bo i właśnie i Legion i Powerless mam zamiar sobie obejrzeć. E... ja też sobie obejrzę. No, no tego Legiona by chociażbyś sobie obejrzał, bo, bo... Powerless ma być śmieszne, tak? Z założenia. Z założenia. No to zweryfikujemy. Zobaczymy. To. tak, Więc, więc ty, tych seriali, tych filmów też będzie na pewno dużo w kolejnych Kiedy odcinkach. Kiedy ten legend wychodzi? W lutym jakoś albo w marcu. He, he. No dobra. Tak. <laughs> Sprawdzimy. W to. W pierwszym półroczu. Tak, na pewno. Więc będziemy tutaj donosić na ten temat. A teraz już nie. Nie wolno donosić. Dobrze, więc będziemy opowiadać na ten temat Dokładnie w kolejnych tak. odcinkach podcastu, a teraz przejdźmy co? Do komiksików naszych Dokładnie ulubionych. Tak. I co to za komiksik sobie w, kios w kioskuniu kupiłeś? No więc przechodząc miasteczkiem, <głos> <głos> za, za, za, zaliczyłem wizytunie w kioskuniu, no, no uśmiechał się do mnie ładnie ten Spider-Man i mówię, no co, no sprawdzę, nie? Super bohaterowie Marvela, tą pierwszy, Spider-Man i powiem Ci, że za 15 zł naprawdę rewelacyjny zakup. Ile będą kosztowały następne tomy? A dokładnie tak samo jak wielka kolekcja komiksów Marvela, czyli drugi tom 29,99 od trzeciego e, 39,99 ale jest fajna opcja w prenumeracie, jakbyś sobie zamówił prenumeratę, czego pewnie nie zrobisz, to trzeci tom jest w gratisie więc za pierwszy... Znaczy co trzeci tom Nie, trzeci tom tylko trzeci tom jest, że, że za pierwszą wysyłkę płacisz tam tam bodajże 40 zł czy 35 złotych i, i e, masz dwa tomy plus prezent, ten, ten kalendarz. W ogóle w prenumeracie tomy kosztują taniej, czego nie było wcześniej. Zdaje się w wielkiej kolekcji komiksów Marvela. No to ma sporo sensu akurat. Tak i zdaje się, że 37 złotych albo 36, teraz nie jestem dokładnie pewien, ale, ale w każdym razie na pewno każdy tom jest taniej. Ten pierwszy tom jest, jest wypasiony, jest dość obszerny. Tutaj, jak, jak widzisz, no jest, to, jest to solidne wydanie. Mi się akurat trafiło pechowo, oczywiście, te trochę, trochę pofalowanych stron. No ale co tam, licho. Generalnie jestem pozytywnie zaskoczony jakością wydania i przyłożeniem się do materiałów dodatkowych, ponieważ na samym końcu tomu. Mamy taką fajną galerię złoczyńców Spidermana, to jest akurat kadr z komiksu, gdzie on tam się nawala z wszystkimi, ale to tam, żeby wiedzieć dlaczego, to trzeba to przeczytać. Mamy za kulisami, czyli jak powstał Spiderman, mamy jakieś top 5 walk Spider-Mana. Mamy galerię mniej znanych strojów i to jest całkiem fajne, bo nawet wspomnieli o tym, o tym czasie z lat 90., gdzie był kryzys tożsamości Spider-Mana. To taka... W Polsce to się nigdy nie ukazało, ale czy można było o tym przeczytać na łamach Arachno Klubu w TM Semiku? Mhm. Gdzie było wspominane, że tam z jakiegoś powodu Spider-Man musiał porzucić swój kostium i przez moment występował jako czterech różnych bohaterów i tutaj są podane ich stroje. No jest oczywiście człowiek torba, legendarny, legendarny kostium Spidermana. Jest krótka historia i kamienie milowe Spidermana i to jest, to jest aż 4, 6 sześć, sześć stron tego jest, więc, więc troszeczkę do czytania jest. Są oczywiście podane kolejne tomy, więc tych więc tych dodatków jest naprawdę dużo Tom otwiera Amazing Fantasy 15, czyli pierwszy występ Spidermana i tutaj widać od razu, że to jest pokolorowane na nowo mhm. tak szczerze mówiąc nie, niezbyt mi się te kolory podobają ale to może tylko takie moje odczucie więc oczywiście mamy tą taką krótką historię originową później jest pierwszy annual Spidermana z lat fu, też 60 zdaje się no to jest starcie z Złowieszczą Szóstką i to jest historia, która ma chyba z 60 stron, więc Stan Steve Ditko oczywiście fajna, fajna, taka klasyczna historia, można sobie fajnie sprawdzić, jak to kiedyś wyglądało, te początkowe historie a później dostajemy pięć zeszytów autorstwa Straczyńskiego pod tytułem Spider-Man wszystkiego najlepszego, ale tam są generalnie trzy, trzy historie, jedna taka dłuższa i dwie krótsze. No i z nimi mam właśnie problem, ponieważ no oczywiście tak całkowicie subiektywnie wszystkiego najlepszego mi się po prostu nie podobało, ale tak już bardziej. Poglądowo to wydaje mi się, że to jest trochę trudna historia dla osób, które chciałyby zacząć Spidermana od tego tomu. Ponieważ jak, jak wiemy, superbohaterowie Marvela mają za cel pokazywać klasyczną historię, nową historię, ale cały tom ma się skupiać na jednej postaci, tak żeby czytelnik sięgając po ten tom mógł fajnie się wkręcić w, w daną postać, poznać jej przeciwników i ogólnie zainteresować się nią i troszeczkę mi się wydaje, że dobór tej historii do, dobór historii do tego tomu jest taki no troszeczkę jest nietrafiony z paru powodów. Po pierwsze to jest wycinek całego ranu Straczyńskiego dla, dla osób, które są na bieżąco ze Spider-Manem wydawanym po polsku to, to, no, no one po prostu wiedzą, że mieliśmy już parę tomów Straczyńskiego wydanych w ramach chociażby wielkiej kolekcji komiksów Marvela, czy tam wcześniej w dobrym komiksie i mamy, mamy teraz ten, ten, ten komiks i mamy też dziurę dość dużą pomiędzy wcześniej wydanymi historiami a, a tą obecną no Jest to też właśnie część dłuższego ranu, tutaj mamy parę takich wątków, które jest wspominanych, a nie poruszanych, tylko tak zaznaczonych, że kiedyś tam były. Sama historia, no jest, jest tam strasznie dużo postaci, mamy tam doktora stręża fantastyczną czwórkę, parę innych jeszcze postaci generalnie jest taka dla mnie dość chaotyczna. No tutaj jest pięćsetny numer Amazing Spider-Mana, więc taki jubileusz, który był po prostu ubudu wielki, epicki i, i dla fanów postaci na pewno była to fajna historia. Straczyński zrobił też jubileuszowy numer super i wszyscy wiemy jak to się skończyło. Tak. Nie, nie, tutaj akurat Straczyński jeszcze był w dobrej formie, no tylko tak jak mówię, no no jest to taki wycinek ranu i to widać i to czuć, jest tutaj dużo nawiązań do innych historii, jest, jest ca, cała sekwencja takiego snu, gdzie Peter widzi starszego siebie, młodszego siebie, no jest, jest to trochę pokomplikowane, wydaje mi się, że właśnie dla osoby, która wcześniej nie miała nic wspólnego z tą postacią i chciałaby od tego tomu po prostu ją poznać, ten, ten komiks może być trochę trudny. Jest owszem to wyjaśnienie na samym końcu, ta krótka historia Spidermana, która e, wyjaśnia tam dużo zawiłości, no ale wciąż, wciąż mi się wydaje, że jak na taki tom, który miał być wstępem do danej postaci, jest to, jest to troszkę nietrafiona historia. E, aczkolwiek jest tutaj fajny rozdział jeden, e, który, który mi się tak fajnie spodobał, to jest ten 502 numer właśnie. E, to jest historia m, skupiająca się na kolesiu, który Szyję, stroje super bohaterom i super złoczyńcom. I, i zawsze było, to jest takie nawiązanie do lat 60., -tych, 70., -tych, bo właśnie było wspominane, że oni mają tego swojego krawca. A Straczyński pierwszy raz pokazał, pokazał tego, tego, tego człowieka i poświęcił mu cały numer właśnie Amazing spider mana i to akurat mi się podobało. Taka, taka krótka, fajna, zabawna historia, która kończy się e, a, mały spoilerek, która ko kończy się takim zaprezentowaniem e, projektu stroju Spidermana na przyszłości i tutaj no, no, sympatycznie to wygląda i też jest fajnym nawiązaniem do wcześniejszych postaci, znaczy do wcześniejszej historii, gdzie tam Spider-Man się przez moment pojawia faktycznie w tym kostiumie. Więc, więc, no to jest akurat taki fajny rozdział, który mi się podobał. Plus te klasyczne historie, ta, ta mhm. zemsta złowieszczej czwórki też jak najbardziej, szóstki, szóstki. szóstki też jak najbardziej fajna. Dodatki spoko, no tylko ta główna historia mnie nie porwała i, i to jest taki mm, mały, mały mój problemik z tym komiksem za 15 złotych no jak najbardziej i tak warto, warto sięgnąć, ponieważ fajna twarda oprawa opasły tom, jest parę literówek, to, to, to mi się nawet rzuciło w oczy tak dość mocno, że tam w paru miejscach to nawet litery w ogóle znikały ze słów i no można było to wyłapać oczywiście, ale nie będę z tego powodu tam darł szat i domagał się zwrotów komiksów czy, czy coś, po prostu więcej uwagi proszę na, na następny raz no ale generalnie tak, no start nowel, nowej kolekcji jest spoko, opcje prenumeratowe są bardzo fajne, sam tą prezentuje się naprawdę nieźle, gdyby tylko historia w środku, ta, ta bardziej nowoczesna, tak to nazwijmy była odrobinkę lepsza, to naprawdę nie miałbym się do czego przyczepić, a tak to dałbym takie 4 na 6. I co, tak jak było wspominane wcześniej, raczej będę sobie wyrywkowo sięgał po kolejne tomy. Ten drugi tom z Wolverine'em też na pewno sprawdzę, ale jak tak sobie patrzę na trzeci, czwarty i piąty, to w sumie, w sumie chyba tylko ten drugi sobie jeszcze sprawię. Dajcie znać jak Wy się zapatrujecie oczywiście na tą nową kolekcję, czy będziecie ją zbierać, czy na sobie odpuszczacie. No i co, i w sumie tyle. Fajnie, że znowu coś ruszyło. Widać, że skor, skoro trzecia kolekcja komiksów już rusza, no to, to jednak jest, jest na to wzięcie i oby było jak najdłużej, prawda? Niech, niech jak najwięcej osób kupuje te nasze komiksiki i, i, i jak najwięcej się. E, oczywiście później też, żeby jak najwięcej osób się przerzuciło na te lepsze historie. No ale od czegoś trzeba zacząć. No, oczywiście i właśnie takie te, tego typu kolekcje też są właśnie bardzo fajne na start. To prawda. Zostając przy Marvelu chciałem powiedzieć trochę o komiksie Loki wydanym przez e, Muchę całkiem niedawno uh -huh. i spotkałem się z różnymi opiniami zanim podszedłem do komiksu, mimo że staram się nigdy nie interesować co kto mówi o komiksie dopóki sam go nie przeczytam, żeby się nie zasugerować czymś. Natomiast tutaj pojawiły mi się opinie, zresztą sam jesteś autorem jednej z nich, że słyszałeś, mm -hmm. że komiks jest taką trochę wydmuszką, ponieważ jest namalowany przez Esada Ribika, który pięknie, pięknie maluje, możecie go kojarzyć chociażby z Silver Surfer rekwiem, mm -hmm. Jeszcze coś było wydane w Polsce? Thor gromowładny? Tak. Z Thora gromowładnego. Bardzo, bardzo piękny styl malowania. Sama historia jest napisana przez Rob'a Rodiego, którego ja kojarzę tylko i wyłącznie z Codename Knockout wydawanego przez Vertigo. Całkiem fajny komiks. Rob Roddy, oprócz pisania komiksów pisze też książki, z czego w Stanach jest bardziej znany niż, niż ze swojej pracy komiksowej. Jednak co do komiksu, sporo się nasłuchałem, że jest to wydmuszka. Bardzo ładnie namalowana, ale z tak naprawdę słabą historią. Na szczęście pozytywnie się zaskoczyłem podczas lektury komiksu. E, komiks opowiada o tym, jak Loki zostaje w końcu władcą Asgardu, e, zniewala Thora, zniewala Lady Sif e, i sobie zaczyna rządzić. Przy czym e, wszyscy go pytają, no to kiedy tam egzekucja co? A oni mówi co, jaka egzekucja, kto powiedział w ogóle, że chce go zabijać? I wszyscy się dziwią, że Loki nie chce go zabijać. I bardzo mi się podoba dynamika tutaj postaci, e, gdzie Loki w sumie jako taki, no, bóg kłamstwa, e, to tak naprawdę jemu wszyscy mieszają w głowie. E, I chyba pierwszy raz to nie on jest tą osobą, która mąci i w wsadza ludziom do głowy jakieś pomysły, których wcześniej nie było. Tylko to jemu wszyscy tak, tak robią, jeśli chodzi o to, jak powinien postąpić z torem, Pojawia się bardzo sporo e, asgardzkich bohaterów, e, które właśnie wpływają na Miałem takie trochę szekspirowskie skojarzenia z tym komiksem. E, takie właśnie królewskie ułudy, Macbeth, Hamlet, te, te, te klimaty. Eee, o warstwie graficznym to chyba nie muszę się jakoś wypowiadać, bo wszyscy wiemy jak Rybik potrafi e, malować. Bardzo, bardzo mi się podoba e, pokazanie Lokiego, który jest naprawdę paskudną postacią w tym komiksie. E, wygląda jak taki ekstremalnie zły, stary zboczeniec. Ma niepełne uzębienie, a niepełne uzębienie zawsze jest straszne. Ma swoje podkrążone oczy, y, zmarszczki hmm. i tak dalej. Co, co naprawdę sprawia wrażenie na no, takiej oślizgłej, ochydnej osoby. Mało tora, co mnie akurat cieszy, bo w sumie komiks powinien być o Loki, nie o Torze. E, oczywiście pojawia się tam w retrospekcjach, gdzie Loki się tłumaczą czytelnikowi po raz kolejny dlaczego Lok, e, Lok. Dlaczego Loki i, i Thor e, pozostają w konflikcie. Finał jest dość ciekawy. Szczerze mówiąc trochę się go nie spodziewałem e, i ogólnie całym komiksem... No, nie, nie mogę powiedzieć, że jestem zachwycony, że zesrałem się i że, że w ogóle jest, jest przewspaniały, ale jest bardzo, bardzo e, fajną lekturą, trochę odbiegającą od tego, do czego nas... E, Przyzwyczajają rzeczy, które Marvel wydaje obecnie powiedzmy, gdzie jeśli miałoby być coś o to, że to raczej wylatał z tym młotem i trzaskał ludzi na lewo i prawo po ryjach. Eee, co się zdarza. Na, na, natomiast w Loki mamy bardzo fajną analizę taką bardziej psychologiczną e, podejścia Lokiego do sprawy. Eee, no po raz kolejny powtarzam się z pięknymi rysunkami e, Ribika. Warto sprawdzić, zwłaszcza, że cena okładkowa jest bardzo, bardzo przystępna. 49 zł za wydanie w twardej oprawie. E, mała galeria na końcu dołączona. Szkicownik właściwie. E, który też po raz kolejny po... I tutaj przy e, postaciach można zobaczyć właśnie jak która zawsze rysował, e, rysuje tutaj Ribig jako taką czystą postać. E, praktycznie bez wad takiego no, mm. Boga. no Boga, jak, jakby nie patrzeć czystego blondy na niebieskie o, o, oczy, nie wiadomo co natomiast Loki, no już na, nawet na tych szkicach koncepcyjnych wygląda tak ekstremalnie podle te zapadnięte oczy właściwie cień, yy, który rzuca mu się yy, na oczy, czerwona obwódka no wygląda tak jak, tak jak powiem wyglądać już nawet jeśli ktoś by nie znał tych postaci wcześniej jakimś cudem nie wiem, czy ktoś nie kojarzy, jak wygląda tor komiksowy. Wiadomo, z wyjątkiem mojej babci, nie czy, czy, czy Ale jak, jak ktoś, ktoś czyta komiksy... Od razu rzuca się w oczy, że to ma być zła postać, ale nie, nie jest to zrobione na zasadzie e, złej postaci, pokroju Lorda Kamienne Serce w troskliwych misiach, że... Dobra, on na bank jest zły. E, tutaj tak subtelnie jest to, jest, jest to pokazane. Więc bardzo polecam Loki'ego. Warto się zapoznać i moim zdaniem w, e, naprawdę fajną historią. Ja to bym chciał, tak trzymam kciuki, ale to się raczej nie zdarzy, żeby ktoś, na przykład Mucha, żeby sięgnęła po jeszcze jeden komiks z rysunkami Ribika, który on nawet w Stanach przeszedł bardzo, bardzo niezauważony i to, to się nazywało Submariner e, The Depths bodajże. Nawet nie bodajże, na pewno i to. to. to... na Morze Podwodniaku. Tak, tak. Znaczy to była, to była historia o ekspedycji w łodzi podwodnej, która miała badać właśnie okolice tej. Atlantydy. Nie wiem, czy on właśnie żył w Atlantydzie. No, te, tego, no jego, tego jego królestwa Tylko, że to było w czasach, kiedy jeszcze Nie wiedziano o tym, że Namor i jego Pobratyńcy istnieją I komiks jest y, Utrzymany, chyba Peter Milligan Go pisał, jeżeli dobrze pamiętam y, I komiks jest utrzymany Od początku do końca W, w klimacie horroru a Namor się sam, sam w sobie pojawia się dopiero w ostatnim zeszycie. Wcześniej widzimy tam jakąś, wiesz, uskrzydloną nogę, jak, jakiś cień tylko rzucony i, i wiesz, bardzo fajny horror komiksowy z tego wyszedł. I właśnie to było, to było jakoś niedługo po wydaniu Silver Surfer Requiem, czyli taka druga, można powiedzieć, praca, praca ribicia, ribika. Dla, dla Marvela i ona mi dużo bardziej utkwiła w pamięci niż, niż ten Silver Surfer, którego swoją drogą też, też bardzo lubię, Nawet do dzisiaj go mam w wydaniu, w wydaniu Muchy i tak właśnie no, trzymałem wtedy kciuki, że, że Silver Surfer jak wiem, fajnie się sprzeda i, i Mucha sięgnie po tego Submarinera, to się niestety nie stało. Teraz mamy Lokiego i znowu te nadzieje tak troszeczkę odżyły, zwłaszcza, że Patrząc na wybory Muchy komiks pod kątem komiksów Marvela, to są takie dość nieoczywiste tytuły, bo zarówno ta miniseria Loki, jak i teraz niedługo Cage chyba wyjdzie, te, też, też miniseria. No niestety nie ta Gendiego Tartakowskiego, ale też... No to chyba by za szybko było hmm, jednak, tak, że, tak. żeby to wydać. Wy, więc moż, można powiedzieć, że jest Marvel w wydawnictwie Mucha, ale taki wiesz, mniej oczywisty i... No teraz po wydaniu Lokiego znowu, znowu tak mi się przypomniało o Submarinerze. Mówię może, może. Chociaż z drugiej strony zarówno Loki jak i Luke Cage są, są odrobinę bardziej rozpoznawalnymi postaciami niż, niż Namor. Którego... Z że Luke Cage ma serial, teraz tak, tak, a, a Loki, Namora nikt nie kojarzy. A, a Loki jest utożsamiany z Tomem Hiddlestonem. Tak? w filmowym uniwersum Marvela, Namor to jest jednak taka postać, o której chyba nigdy nic nie było. Może w jakichś animacjach gdzieś tam się przewijał, nie wiem, pe pewnie w X-Menach albo, albo... Clint Eastwood bardzo lubił Namora. A, jak, tak. Jak był młody czytał z nim O, Bardzo fajnie, no, no to patrz, tak, no jakby Clint Eastwood... Byłby też... dobrym Namorem. Tak? <laughs> no, no 40 lat temu pe pewnie tak. No, no więc tak, no, generalnie Lokiego jeszcze nie czytałem, mam nadzieję go sobie poczytać niedługo, ale, ale, ale tak, no, rysunkowo po prostu ja Rybika uwielbiam i i znowu odżyły te moje takie małe nadzieje, że, że się doczekamy tego Submarinera po polsku. To byłby naprawdę fajny komiks, taki właśnie też kolejny Marvel, który jest dość nieoczywisty, nie taka typowa łupań na ludzi tam w kolorowych gaciach, tylko, tylko horror. Po prostu fajnie zrealizowany horror, taki klimatyczny, trochę podobny do, e, był taki film, którego tytułu oczywiście nie pamiętam, który właśnie dział się w wodzie Podwodnej, która tam chyba się uszkodziła i Polwanie na czerwony hmm. paście. No oczywiście, no ale nie, nie. By, był tak, by, No ale z tego co mówisz, bo, bo nie czytałem kurczę. tego Submarinera, to jest coś czym Wake Snydera chciałoby być? Mo, no, mogło, mogło, można by to tak to powiedzieć. To nie był zły komiks, nie, ale nie, nie był jakiś super ten nie, Wake. Wake miał straszną końcówkę. No. Ale, Ale nie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tę, tę. nie straszną, jaką byście się spodziewali po hororach, tylko była taka. No, zepsuta. Eee, z dupy, no Ale... dobra, jedziemy dalej. No nie, nie, ten Submariner ma, jest od początku do końca, jest bardzo fajny i właśnie taki klimat ma bardzo dobry i wykorzystuje jednak postać bardzo znaną, w Stanach przynajmniej, no i tak, i to by było naprawdę fajne, gdyby się to ukazało w Polsce. Zwłaszcza, że Mucha wydała wake. Tak, to, ale to tylko takie tam moje e, marzenia, Ra, raczej sądzę, że jednak to nie jest postać na tyle, nazwijmy to umownie medialna, żeby jednak pokazała się w Polsce, przynajmniej na, na chwilę obecną. Mm. Ale byłoby fajnie, gdyby się ukazał, bo e, chyba ten Submariner, z tego co pamiętam, on wychodził w tej samej serii co Silver Surfer, nie? W Marvel Knights. Mm -hmm, tak, tak, tak. No to i, i też byłby kolejny Rybika, więc można by to fajnie, mm. fajnie wydać. No cóż, zobacz, Zaprosić zobaczymy, zobaczymy, na, na razie to są chyba tylko jednak moje takie marzenia, ale faj, naprawdę fajnie by było. Lokiego sobie przerobię, skoro już mi go wepchnąłeś do, do, do rąk. No cóż, a ja chciałbym powiedzieć o e, Mat, o superbohaterach. Chyba w pierwszym odcinku naszego podcastu mówiłem o Madzie o tym pierwszym wydanym w Polsce. E, o Mad robi SF? Tak, tak. Chyba nie w pierwszym, ale ogólnie ale ja, ja, kiedyś mówiłem. W, w jednym z pierwszych na pewno wspominam. Dokładnie. No i cóż, ten pierwszy ten pierwszy. Wydany w Polsce mi się podobał, bo był zabawny i miał dużo takich trafnych historyjek. Były, była tam krytyka taka bardziej dosadna momentami, czasem taka e, powiedziałbym ugrzeczniona, że, że widać, że coś się komuś podobało, ale zrobili sobie tam po prostu jakieś jaja. Ma to super superbohaterach niestety mi już do gustu nie przypadł i generalnie staramy się tutaj w podcaście mówić o komiksach, które nam się podobały. No ale warto też mówić, że tak, ale, się nie podoba Ale tym razem postanowiłem się troszeczkę wyłamać Ponieważ ten Mado o superbohaterach jakoś po prostu mi, no Nie umiałem się w niego do porządku wkręcić Nie wiem czy, czy powodami tego są po prostu Strasznie dla mnie, przynajmniej słabe dowcipy, które tu, tutaj się pojawiały, jest strasznie dużo sucharów, ja lubię sobie od czasu do czasu jakiegoś suchara strzelić. Ale czy to są dowcipy po prostu takie mega, mega e, suche, czy to są dowcipy na poziomie, przepraszam, jeśli ktoś lubi ten komiks, ale współczesnego komiksowego Deadpoola? Nie, nie, są takie bardzo, bardzo suche. Bo ten, przy Deadpoolu też się można pośmiać, czasami mimo wszystko. Przynajmniej ja tak mam, że wie. Ja wiem, że ten dowcip, który tam padnie, jest po prostu totalnie kiblowy, ale i tak tam jest coś w ten deseń. A, ale przy Madzie, no, no po prostu jest tutaj oczywiście parę takich historii, które, które mi się nawet spodobały, ale większość to mówisz, tak czytałem, czytałem. Tu jest masa tekstu, to, to, to trzeba wspomnieć. No, oj, straszne, po prostu trzeba czytać. Nie, nie, nie, cho nie chodzi o to, że trzeba czytać, tylko po prostu te masa tekstu i każdy każdy praktycznie dymek jest jakiegoś typu żartem, tylko że prawie żaden nie jest dobry, tak na, przynajmniej dla mnie no ja, się, ja to się nawet zastanawiałem, czy to nie wiem nie, mam jakiś gorszy humor podczas tej lektury, czy, czy nie wiem gorszy dzień, czy coś, stwierdziłem, że dobra od, odłożę sobie ten komiks zwrócę do niego za parę dni i zobaczę czy jakoś lepiej mi się go będzie czytało no niestety tak nie było i generalnie większość tego Większość tego komiksu tak sobie, wiesz, czytałem, raczej bez, bez większego uśmiechu na twarzy. Pa, parę, dosłownie parę, tylko dowcipów mi tak fa, fajnie spodobało mi się. Jest fajna, w sumie fajna jest parodia Strażników, tutaj nazwana Szkodnicy. Jest fajna parodia Batman V Superman, ale to jest w sumie... W sumie tyle. Ten film sam był z parodią, no. więc to też łatwe pole do popisu. Tak, owszem. Ale ogólnie uważam. No że... Ten... Na przykład mam taki problem z tymi parodiami filmów Marvela, które tutaj się pojawiły, ponieważ y, te filmy, które są same w sobie takim takie półkomediowe, tak to nazwijmy, wiesz o co chodzi, że dużo żartów i generalnie du dużo jest takich scen zabawnych y, i parodiowanie tego na taką... Mo modłe tekstowych sucharów jakoś, jakoś tak mi się no, nie podobało. Nie, nie, jest tutaj sporo takich rzeczy, które mi w ogóle nie, nie wpadały nie, nie wpadały w, w gust, tam na przykład nazywanie Tonego Starka ponym smarkiem jakoś, jakoś nie, To nie jest, coś, co, nie jest coś, co by mnie tam śmieszyło Naj, Najfajniejsze, moim zdaniem, w mat o superbohaterach są te to właśnie takie strony jak na przykład ta, którą teraz otworzyłem, czyli z takimi krótkimi paskami Na, na dany temat jest tam o halku, jest o i nie ma mocnych, jest, jest, jest, jest tego tutaj trochę o cosplayach jest, jest fajny parę, parę fajnych pasków komiksowych no generalnie te paski mi chyba się najbardziej podobały ze wszystkich oczywiście okładka jest fajna warstwa graficzna jest fajna tutaj tru, trudno dokładnie określić kto co rysował ponieważ mat ma to do siebie, że jako autorzy jest podane zwyczajna banda idiotów bez, bez konkretnych nazwisk tam bardzo często ale tak, rysunkowo to jest fajne tylko, no nie, nie wiem czy po prostu czytając ten komiks miałem dwa razy fatalny humor, czy, czy nie wiem jakiś gorszy dzień Ale tak jak mat kręci SF mi się pod kątem humoru zaprezentowanego podobało, tam chociaż też było parę słabszych momentów Tak ty mat o superbohaterach, no, no od początku do końca nie porwał Czytałem to, to sobie tak po prostu na, pa na parę rzutów i nie, nie umiałem się po prostu w ten komiks wkręcić. E, fajne jest w nim to, że jest całkiem, całkiem ładnie wydany, jest taki, taki powiększony format trochę. E, cena okładkowa tam, jeżeli dobrze pamiętam, to jest 40 zł, Możesz tam, tam sprawdzić? Dokładnie tak, 40 zł. Dziękuję. Więc nie, nie jest to drogie. Objętościowo chyba coś około 100 stron. E, jeśli chcecie poznać e, jak wyglądają właśnie pr produkcje z y, kultowego mimo wszystko magazynu MAD, no to macie kolejną, kolejną okazję. Y, już drugi tom, jak już wspomniałem, y, który się ukazał na naszym rynku. Y, nie wiem, nie wiem jak, jak się, cie, jaką cieszył się popularnością ten pierwszy, ale można przypuszczać, że raczej niedużą, skoro drugi tom wyszedł po roku. Y, no cóż. Jako taka ciekawostka, no, no można, ale niekoniecznie trzeba. Jak już chcecie koniecznie sprawdzić mat, y, y, jaką formę prezentuje, to raczej sięgnijcie po mat, matkręcie SF niż, niż tą parodię super bohaterów. No mi ona totalnie nie przypadła do gustu pod wieloma względami. Nie, przede wszystkim nie była zabawna dla mnie. I to był ten podstawowy problem, bo chyba jednak ten, ten, ten komiks, głównym jego, głównym jego celem, atutem miało być to, żeby był zabawny, a, a to się niestety, no, przynajmniej w moim przypadku nie udało. Więc dla mnie takie raczej 2 na 6 w porywach, 3 na 6. Mhm. Więc jak już to mat kręci SF, a mat o super bohaterach e, raczej sobie, sobie odpuśćcie. No, ale jednak fajnie, że mat wychodzi. Mam nadzieję, że następny numer, który się ukaże w Polsce to jednak będzie e, troszkę, troszkę le, um, lepszy poziom? No oby, oby, oby był to poziom tego pierwszego tomu, bo ten, tak jak mówię, ten, ten jakoś tak nie urwał, o. Zostając w Stanach, e, Komiks, o którym ja chciałem powiedzieć, to jest Ui e, Free, który zresztą ukazał się w Polsce w wydawnictwem Taurus Media i jest szansa, że gdzieś go jeszcze dostaniecie, jak dobrze poszukacie w bardzo fajnej cenie. Ile tam było krzyku? No właśnie to jest taka ciekawostka, bo sprawdziliśmy przed nagraniem, czy ten komiks jest dostępny, będąc kompletnie przekonanym, że, że, że, że nie jest dostępny, a tymczasem na centrum komiksu okazało się, że 12 stycznia wrzucono parę sztuk i można go kupić. W cenie 25 zł. Plus przesyłka oczywiście. Także w ogóle wow. Polecam, bo bardzo kupić. Natomiast o samym komiksie już trochę zdradziłem, co o nim sądzę. Ech. No, kiedy Kiedyś było wspominane. Tak, bo, było odnośnie Vertigo, teraz trochę więcej e, postaram się o nim powiedzieć. We Free jest komiksem e, autorstwa Granta Morisona, który odpowiada oczywiście za scenariusz i Franka e, Quiddelliego, który odpowiada za warstwę graficzną. I jak to bywa w przypadku Franka Quiddelliego? Bardzo mi się podobają jego rysunki, ale nie jestem w stanie wytrzymać kolorowania. Tutaj e, Jamie Grant jest odpowiedzialny za kolorowanie i cyfrowe I cyfrowe tuszowanie. I komiks opowiada o super jednostce, ale nie chodzi o budynek w Katowicach, o super jednostce składającej się z trzech zwierzaków. Tutaj mamy psa, kota i królika. I one zostają w wyniku różnych badań wojskowych, testów zamienione w superbroń. Posiadają pancerze, które dodatkowo znaczy dodatkowo w ogóle czynią z nich e, zabójców, są kontrolowane przez, mm, prze, przez rząd i na razie jest to broń w fazie testowej, natomiast e, pewnego dnia zostają uwolnione i e, uciekają i zaczyna się za nimi pościg, w tym oprócz zwykłych żołnierzy wysyłane są inne specjalne modyfikowane i niemodyfikowane zwierzęta. E, jest bardzo ładna, czytałeś w prawda? Mhm, tak. Pamiętasz scenę jak jest tam cały układ zrobiony na bazie kadrów jakby z kamery? Mhm, tak. Z kamery przemysłowej jest pokazana cała ich ucieczka i tak W dodatkach do komiksu jest to fajnie opowiedziane, że Frank i Grant narysowali wszystkie te kadry na osobnych kwadracikach i je powycinali i układali je tak długo, aż znaleźli jakiś fajny sposób, żeby, e, żeby opowiedzieć historię. E, zajmuje chyba cztery, cztery pełne strony. Więcej. 6 Sze, stron zajmuje e, sama ucieczka. Następnie później mamy e, dwustronicową planszę o tym, jak te zwierzęta są już pierwszy raz e, wolne i kolejna bardzo fajna rzecz i coś, czego się trzeba było spodziewać po Grancie Morisonie. E, język, jakim mówią te zwierzęta. Ponieważ e, one naprawdę mówią nie tak jak w komiksach o zwierzętach, że po prostu rozmawiają między sobą. To się jednak dzieje we współczesnym świecie pomiędzy ludźmi. I e, kiedy te zwierzaki mówią, mówią bardzo, bardzo zmodyfikowanym e, językiem. Zresztą nawet po liternictwie widać, że on ma być taki komputerowy, prawda? E, więc to są e, proste komendy, Ciekaw jestem jak to było w polskim wydaniu, bo niestety polskiego wydania nie miałem w rękach, jak to było przetłumaczone. E, pies jest jedynką, kod jest dwójką. E, królik jest trójką, więc zwracają się do, do siebie cyframi. E, jest mocno niegramatyczny ten język oczywiście, bo e, często jest zapis fonetyczny czegoś. E, I e, no, trochę to wygląda jak właśnie skrzyżowany. Mówienie przez kogoś, kto nie zna dobrze języka, częściowo przez program komputerowy i wydawanie komend, tak naprawdę, jakby wpi były wpisywane w, w okno dialogowe. I e, to sprawia, że ten komiks jest czy trudniejszy w odbiorze? Wydaje mi się, że na pewno jest lepszy w odbiorze niż gdyby to było napisane... Normalnie by podkreśla jakby tą sztuczność, która została w te zwierzęta, wpojona. Jeden z moich ulubionych komiksów Granta Morisona z czasów kiedy Vertigo było więcej warte niż, niż jest teraz niestety. Bardzo fajna sprawa, jeśli macie okazję go dorwać gdzieś po polsku, no to nie wahać się, bo, bo jest naprawdę, naprawdę godne uwagi. Byłby z tego naprawdę świetny film, który by zepsuli, natomiast jest jeszcze jedna wersja, bo jest jeszcze wersja rozszerzona, która ma jakąś chyba stronę, czy dwie strony więcej, nie jestem pewien, czy trzymam ją w ręce, bo zbyt dawno to, to, to, to kupowałem. Jak zwykle nie wiesz co kupiłeś. Ta, nie no, wiem co kupiłem, natomiast nie wiem czy kupiłem tą, czy ta rozszerzona wyszła po tym jak już, jak już to miałem muszę to sobie sprawdzić, może się na Comixology kupię cyfrowo, żeby jeszcze, jeszcze tam mieć w wydaniu, które mam, to jest angielskie ale chyba drugie, bo jest z czarną okładką, a nie z niebieską jak pierwsze wydanie jest dodane parę stron z komentarzem Grant'a Morrisona i Franka Quiddelliego o tworzeniu całego komiksu o projektowaniu logo o projektowaniu zbroi dla zwierzaków no, no, teraz, jak zacząłem rysunek pierwszej okładki, to te zwierzaki wyglądają jak wielkie pisanki. Hmm. Tam, no, natomiast obecnie te kolory zostały trochę bardziej stonowane e, i przez co bardziej się wpisują, moim zdaniem, w. No, to jest ponura historia i to dość smutna historia w, w gruncie rzeczy. Więc... A pytanie takie kluczowe. Czy tą historię da się zrozumieć? Tak, tak, to, to jest tak. To nie jest Batman Granta Morrisona, to jest yy, przystępny Grant Morrison. Czyli rzadkość. Czy, znaczy, czyli rzadkość. To znaczy jest przystępny, tylko. No nie można tego czytać jak komiksu akcji. Czy, czytasz to i musisz się zastanawiać po prostu nad wszystkim, co dany kadr wprowadza. Czy te takie malutkie kadry, które są wtrąceniami do akcji, yy, jak powiedzmy w scenie pościgu za dżipem, gdzie po prostu malutkimi kwadracikami jest pokazane, co zwierzęta robią i to jest po prostu szczerzenie kłów albo jakieś yy, złowrogie oczy i tak dalej. No i to tak naprawdę ukazuje, czym... Yy, I później jest pokazany rozwalony dżip. Więc wszystkiego. Je, jeśli no jesteś na tyle... Yy, masz problem z wyobraźnią, żeby połączyć, co doprowadziło do... W wypadku tego Jeepa to faktycznie ten komiks może nie być dla Ciebie. Jednak wystarczy się skupić i po prostu docenić ten komiks, bo jest naprawdę świetną historią. Jest czymś nowym też, bo dużo rzeczy z takiego science fiction jest już mocno wyprane. Natomiast tutaj to Wii Free było dla mnie pewnego rodzaju powiewem świeżości. Więc bardzo polecam. No i fajnie. Znaczy ja, ja również jak najbardziej polecam, bo ja akurat czytałem ten komiks, pamiętam, że miałem go w rękach w polskim wydaniu, ale chyba go nie kupiłem albo albo kupiłem, nie no pra, prawdę mówiąc to jednak, było, to jednak było lata temu to polskie wydanie tutaj jak sobie sprawdziliśmy na internecie no to polskie wydanie się ukazało 11 lat temu prawie. Więc no, no i da się je kupić, więc no, to no właśnie, o, o, o, o ile na pewno no, no jest taka teoria, że po prostu gdzieś na dnie magazynu znaleziono jakąś paczkę z niesprzedanymi, ale, ale będącymi oczywiście w dobrej formie komiksami, więc, więc kto wie. No, no teoretycznie można go kupić, tak? Jak wspomnieliśmy, więc, więc możecie próbować. Jak nie, jak nie, to oczywiście są wydania angielskie, bardzo łatwo dostępne. No, no i tak, no ja tylko się mogę zgodzić z tym, co powiedziałeś. Ten, ten komiks jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i ja, ja do niego podchodziłem za małymi obawami, bo jednak to wiesz, Grant Morrison, więc obawiałem się, zwłaszcza Granta Morrisona w Vertigo, że przeczytam komiks i będę musiał. wiesz trzy dni się zastanawiać, co właściwie autor miał na myśli, a później zajrzeć na bloga Rick Dada, który by mi to wytłumaczył. Ale nie, tutaj akurat tego nie, nie, nie było tego problemu hmm, scenariuszowo. Jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała. WiFree e, ogólnie wyszło w trzech numerach, jeśli chodzi o zeszyty. Mhm. I na układce każdego zeszytu była e, informacja o tym, że, że zwierzę zaginęło i że właściciel go bardzo szuka, że może być nagroda i tak dalej. Więc mieliśmy w cudzysłowie nazwijmy to list gończy najpierw za psem, później za kotem i później za królikiem. Aha. więc to też były bardzo, bardzo fajne układki. spoko no i tak no i ja tylko szybko dokończę faktycznie scenariuszowy naprawdę fajnie rysunkowo no ja mam ten problem, że ja, ja za Frankiem Kuiteli nigdy jakoś szczególnie nie przepadałem ale tutaj tutaj akurat dał radę bo w innych komiksach on ma to, to, ten, ten taki nawyk że potrafi strasznie spartolić twarze postaci zwłaszcza i tutaj akurat no nie było tego problemu więc, więc tak, no klasyk, jak najbardziej warto, warto się zapoznać zwłaszcza, że zarówno w polskiej wersji jak i w o, anglojęzycznej w oryginale to nie, nie może być nie może być e, drogi komiks, tutaj widzę to wydanie które ty masz jest za 15 dolarów więc to jest mm, całkowicie normalna fajna cena Ym, no, no tak, zdecydowanie WeFree warto znać no i co, to przejdźmy sobie może do tego tematu naszego takiego powiedzmy głównego w dniu dzisiejszym, czyli seriale animowane z postaciami z komiksów, które polecamy tak. jak najbardziej. No i tutaj Ameryki pewnie nie odkryjemy w większości przypadków, ale, ale myślę, że wymienimy też parę takich produkcji, o których mogliście ewentualnie nie słyszeć. Ale albo zapomnieć, co jest bardziej prawdopodobne albo, mi się wydaje. Albo zapomnieć, ale chyba myślę, że zaczniemy jednak od tych, od tych klasyków, które na pewno znacie, a jeżeli jakimś cudem nie znacie, to koniecznie musi się je poznać. Więc no, powiedzmy sobie szczerze, jaki jak jest twoim zdaniem zdecydowanie najlepszy serial animowany ever z postacią komiksową? I dlaczego to jest Batman Taz? Że, ee, że tak odpowiem. Nie, bo szczerze się zastanawiałem. Mimo, że Batman oczywiście uwielbiam i to był pełen profesjonalizm w podejściu do tej e, animacji. Badum. Ps. Badum ps. E, i No i wi wiadomo, jak, jak się było dzieciakiem i była tarcza Warnera i później się pojawiały światła ze sterowca i po prostu piszczałeś, że, że w końcu Batman... Super, super czasy to były. Mm -hmm. e, no i, i był świetny. I to jest serial, który, który się nie zestarzał. Tak jak powiedzmy no serial Żuwinicza to się mega zestarzał tak naprawdę jak, tak. Jak, jak go oglądasz. A ja z kolei miałem takie przykre zderzenie z rzeczywistością. Ja chciałem sobie odświeżyć Spidermana, którego też za dzieciaka się oglądało bodajże na dwójce. I chciałem sobie to odświeżyć i to, to, jednak, to jednak się postarzało. Strasznie, ale tego, no właśnie, bo tu. Tutaj... Ale na przykład wydaje mi się, że X-Men się mniej postarzali ni niż Spider-Man. Jak mm -hmm. oglądałem sobie rok temu. To, to nie wiem, bo prawdę mówiąc tych X-Menów animowanych to ja widziałem tylko raz i to dawno, dawno temu, ale yy, bo nie odpowiedziałeś na moje pytanie, a ja już yy, oczywiście sam odpowiedziałem sobie dla mnie, tą zdecydowanie najlepszą, najlepszym serialem animowanym z postacią komik komiksową jest Batman The, a The Animated Ser Series. Oj, zgodziłbym się. Zgodziłbyś się jednak. No, no. Znaczy, bo to jest tak, że... Nie traktuję kaczych opowieści, jako serial z postacią z komiksu. No, hmm. A czy w sumie powinieneś? Bo, no nie wiem, hmm. za zaczęło się od animacji, a nie od komiksu wydaje mi się. Hmm. Wydaje mi się. Wydaje się, no właśnie. Sprawdzimy to, to na to... kaczej agencji informacyjnej. Dokładnie. Natomiast no, no dobrze, no jeżeli nie licząc każdych opowieści, które są rewelacyjne, to jednak ty, dla mnie z tym zdecydowanie najlepszym serialem animowanym jest właśnie ten, ten Batman TAS. i ogólnie muszę powiedzieć, że tutaj pewnie nikogo nie zaskoczę, ale te seriale animowane z DC zawsze mi jakoś bardziej ut, ut, ut, potrafiły utkwić w pamięci niż seriale animowane z Marvela. Chociaż, chociaż tak jak mówię, no, sentyment mam ogromny do tego Spidermana, który le leciał dawno temu, pamiętam też była taka animacja, to już chyba Polsat pokazywał Batman u y y spider Unlimited, to było to jak on się tam przeniósł do jakiegoś innego wymiaru, gdzie wszyscy byli zwierzętami i miał taki dziwny kostium, który, w którym potrafił być niewidzialny przez jakiś czas. I ta animacja chociaż generalnie była bardzo mocno krytykowana, też jakoś mi się spodobała i na, na tyle, że pamiętam ją do, do dziś i, i całkiem miło wspominam. Ale generalnie tak, te... te... Znalazłem informację, że jednak Kacze Opowieści mm, były animacją, animacją, mhm. nie na podstawie komiksu, chociaż Carbark mhm. sprodukował. Natomiast no i... tak, zgadzam się z Batmanem. Tak. dalej. E, no a też, też były inne właśnie seriale animowane z DC, które bardzo potrafiły zap zapaść mi w pamięci, chociaż... Batman do... Beyond. Batman Beyond, oczywiście, tak. No, no to jest z kolei ten mój numer dwa. Też też bardzo lubię. Też on się nie zestarzał, aż tak... taka jakby... wybitną muzykę w czołówce. Tak, no ten trailer, to znaczy ten trailer, ten opening, to, to, to, to wiesz, lubię sobie nieraz tak puścić, po prostu wejść na YouTube'a i puścić i o, tak z pięć razy z rzędu Justice League oczywiście ale chyba jestem w mniejszości której Justice League podobało się przed Unlimited a nie po Unlimited bo, bo bardzo dużo osób ma tak, że dopiero gdy Justice League stało się Justice League Unlimited i ten skład e, s, serialu po prostu znacząco się poszerzył w tym momencie jakby nie wiem, więcej osób polubiło ten serial czy, czy lepiej go oceniało dla mnie jednak m, mi się on bardziej podobał w bardziej okrojonym składzie. Young Justice oczywiście, które wróci, wróci też niedługo. No te dwa sezony były bardzo fajne. To znaczy, wiesz, Bewer the Batman było fajne, zielona latarnia była o, o fajna. Dziwo był Ta, bardzo by, fajna. była fajna, niestety bardzo szybko poszło do piechu. no i generalnie właśnie, no tak jak mu mówię, ty, tych animacji, chodzi mi o seriale animowane y, z, z DC bardzo dużo oglądałem, bardzo dużo mi zapadało w pamięci z Marvela tak nie było y, właśnie z tych takich nowszych produkcji od, od Marvela pomijając fakt, że ich jest dużo mniej niż, niż tych z DC jednak z tych produkcji Marvelowskich to chyba tylko ten no i teraz mam problem, bo on w każdym kraju się chyba inaczej nazywa ten Ultimate Spider-Man. On się w Polsce jakoś totalnie inaczej nazywał, jeżeli dobrze pamiętam. Możliwe. No, no ten ultimate. Ja z Marvela na przykład bardzo mi zapadły w pamięć X-Men Ewolucja na Cartoon mhm. Network. Zwykli X-Meni, stary Spider-Man i stary Iron Man. Mhm. No, Iron właśnie, Man miał kretyński kostium w walizce, ale podobało mi się to w sumie. No ja, ja właśnie ten Ultimate Spider-Man, w ogóle anima, seriale animowane ze, Sp ze Spider-Manem jakoś z, z reguły przypadały mi do gustu. Ultimate Spider-Man chyba jest bardzo często krytykowany, mi się podobał. Spectacular Spider-Man mi się podobał. No, no Generalnie tak jak, tak jak wspomniałem też ten Unlimited był, był całkiem fajny. No, nigdy nie byłem fanem, teraz tak przejdę, Hopsiuk do, do DC, nigdy nie byłem fanem Batman, Brave and Bold. Ja byłem. O. I, I co? Dlaczego byłeś fanem? Bo mnie się... strasznie bawiło, to tak samo dużo osób nie lubi tego tej nowej animacji o Tytanach Teen Titans Go. Mhm, nigdy, ja, ja na nie płaczę ze śmiechu ja po prostu. Nigdy nie widziałem, prawdy bez... Obejrzyj, jest szansa, że ci się spodoba. Mhm. To, to są raz. Myślę, że powinieneś to traktować jako takie y, shorty z, z MADA, które są, wiesz, tylko, mega, mega. Tylko są zabawne, tak? Znaczy, no, my nie bawią. Myślę, że dużo osób chciałoby zobaczyć coś po kroju poprzedniego Teen Titans, które też było takie sobie. E, natomiast to jest po prostu, wiesz, lubiłeś y, Tiny Titans? Tak, jak najbardziej. No to to jest takie Tiny Titans, tylko że z kwasem. Aha, o, ok. Jest mocno, mocno abstrakcyjny momentami. Przy tym się dobrze bawiłem, natomiast przy Brave and Bold bardzo dobrze się bawiłem przez to e, takie nabijanie się z, e, ze srebrnej ery i wykorzystywanie, wiesz, mówienie poważnie tego, co nie jest poważne, jest często zabawne. Nie? Na, na tym chociażby Louis DeFinesse bazował w swoich, mm -hmm. e, w swoich komediach. No i jak e, Batman w Brave and Bold walczy z facetem, który jest kobietą uh, i Aha. on mówi, o Batmanie nie uderzyłbyś kobiety i Batman opowiada Fists of Justice are unisex i trzaska go okay. Czy e, piękny odcinek Mayhem of Music Meister, gdzie Neil Patrick Harris gra właśnie, e, znaczy podkłada głos pod e, e, Music Mastera i wszystkich hipnotyzuje swoim głosem i Black Canary też w końcu y, tam upada i Batman zaczyna pięknie śpiewać i, i, i niszczy wszystko i Black Canary mówi, wow, nie wiedziałem, że tak umiesz śpiewać. Batman mówi, że nie umie, to jest Bat autotune i zdejmuje sobie takiego małego nitoperza z Courtney. <grystanie> oh, yes. e, czy, czy chociażby to, jak rozpina pas i z pasa wyciąga miecz nagle z rozprostowanego. To, to mnie tak bardzo bawiło, po prostu e, to, jak bardzo ten serial jest niepoważny. Mm -hmm. I to, że pojawiają się fajne postacie, bo na przykład, gdzie zobaczysz Buwanabist. Nawet w komiksach nie zobaczysz napist. No, w sumie to tak jak w tym czasie Sleek jak mnie zaskoczyli wyciągnięciem z totalnego niebytu Space Cabby. Mm -hmm. Tak, to, to, jest, to jest momentami fajne, jak, jak potrafią taką totalnie zapomnianą postać wy, wyciągnąć. Nie, nie wiem, czy miałeś okazję obejrzeć serial animowany o Vixen, który leci na CW. Nie. Yes. Zaskakująco fajny. To, to taki, takie, takie shortciaki po parę minuty, te, te odcinki, ale jak się to obejrzy ciągiem, to. No ale wiesz, shorty mają to do siebie, pamiętasz, że jak na wydaniach chyba blu-ray'owych DC dokładało do swoich filmów animowanych te takie pięciominutowe filmy? Mhm. Oczywiście, DC Showcase to się mhm. chyba nazywało? Tak. Przecież ten z zieloną latarnią, ten z Johna Hexem, one były tak dobre. To był Kosmos, to były naprawdę fajne animacje z tego. Spectre miał super. Mhm. No, Spectre, kogo obchodzi Spectre? nie? No, zrobili animację całą o nim, No. Mm, a powiedz mi... E, do Wixem, bo ci... Nie dokończę. no, generalnie tylko chciałem po prostu zaznaczyć, że tak zaskakująco fajnie to wyszło, bo to jest y, serial animowany, który jest osadzony w tym całym CW version, czyli wiesz tam spotyka Roa, Flasha i, i te, te wszystkie tam postacie z tych seriali aktorskich. Nawet ci sami aktorzy podkładają głos, ale takie zaskakująco przyjemne to było. A mm. oglądałeś Marvel Super Hero Squad? Też z takimi malutkimi postaciami z tak, Marvela. ja tak, widziałem, nie, nie porwało, prawdę mówiąc. Znaczy no, mnie też specjalnie nie porwało, natomiast do tej pory z uśmiechem wspominam parę odcinków. Jeden to kiedy Wolverine odłączył się od Avengersów i dołączył do drużyny kapitanów i został kapitanem Kanadą. I był jeszcze kapitan Luksemburg, który miał chyba 50 centymetrów wzrostu i był mały, ale ekonomiczny w działaniu. I drugie to jak Enchantress oczarowała wszystkich i Modok, jak się w niej zakochał, e, postanowił zmienić imię na Modok. Tylko, że to był Mobile organism Designed Only for Kisses. Mm -hmm. Więc parę, parę naprawdę fajnych pomysłów w tym było. To, I wiesz, to przynajmniej było zabawne. To, to, rob, robić patos z ludzi biegających w mną no to też ile można. Mm -hmm. To jest mimo wszystko animacja dla dzieci, e, ten akurat superhero skład, o którym wspominałem teraz. No, i myślę, że dobrze się na, na tym skupić, a nie dokładać jakiegoś patosu i zrobić z, z takich prostych historii Call of Duty, które jest głupie po prostu i wielki amerykański patos superbohaterowie. bohaterowie, baa, w ogóle wybuchy, BAM. Mhm. A tak odchodząc. Michael trochę... Bay, A tak odchodząc od Marvela i DC. No, czy przechodzimy do. No Prawdopodobnie ty... lepszych seriali, jeśli chodzi o ilość. Znaczy, tych, tych seriali animowanych jakoś szczególnie dużo w sumie nie ma. Prawda? Kleszcz. Kleszcz, no Kleszcz jest absolutnie podstawą. Koniec podstaw... tematu. <laughs> to jest... Absolutną podstawą. Nie, ja wydaje mi się, że może nie, że mało osób, ale nie wszyscy wiedzą, że Kleszcz jest na podstawie komiksu. Tak, tak, Takie mam wrażenie. Może po prostu przez popularność animacji brak kleszcza komiksowego w Polsce. Mhm. No, generalnie nie mówię o Polsce, wydaje mi się, że tak ogólnie dużo osób na całym świecie kojarzy raczej kleszcza z animacji. Był film, prawda? No był, był. No i serial ma być. Tak, tak generalnie właśnie z, ty, z, tych, z tych produkcji kojarzą kleszcza, raczej nie z ty... W ogóle jak pamiętam przy zeszłorocznym Free Comic Book Day'u, Dostałem właśnie kleszcza w, w, w ramach tego dnia, pamiętam, że Próbowałem dojść do tego jaka była historia komiksowego Kleszcza I okazało się, że tak naprawdę kurczę tych komiksów po pierwsze wcale nie było jakoś szczególnie dużo A po drugie one nigdy nie cieszyły się jakąś szczególnie wielką popularnością I to mnie tak zaskoczyło dość, jednak tak popularna postać, która się narodziła w komiksach nigdy nie umiała się No może nie, nigdy nie umiała się przebić, ale przez, przez dłuższy czas teraz nie, nie umiała się przebić w tych komiksach Bo tam tylko jakieś krótkie miniserie, ciągle jakieś kasacje restarty, był plan na nową serię taką od, od pierwszego numeru, wiesz, plan wielki ongoing robimy i po sześciu numerach to chyba padło, więc, więc to było dla mnie takie zaskakujące. zwłaszcza że serial animowany jest wybitny po prostu, nie? No tak, jest, jest, jest przespaniały no, i tutaj no, praktycznie no, nie, nie, nie umiem sobie wyobrazić kogoś, kto obejrzałby parę odcinków kleszcza i stwierdził, że ta, ta animacja jest, jest daremna. No. I to, to jest po prostu taki, taki numer, numer jeden. Na pewno żółwie ninja miały dużo animacji, to, to pewnie ty więcej możesz coś powiedzieć? Um, tą starą to chyba każdy oglądał. Mhm. Znaczy, każdy, kto powiedzmy, jest w naszym wieku, bądź starszy. Natomiast jest ta nowa animacja z Żuwi Ninja na Nickelodeonie. Na tymże kanale. Tak, dokładnie. I jest naprawdę fajna. To, trochę się bałem, że to będą to inne Żuwie niż, niż spodziewałem się. Natomiast naprawdę dobrze się można przy niej bawić. Graficznie naprawdę nie jest źle, chociaż no, zawsze będę wolał animację 2D od animacji 3D. O... Nie razi mnie jakoś w oczy ten serial. Historie są naprawdę sprawnie opowiadane i nie dziwię się, że zyskał taką popularność w Stanach. zresztą znaczy, jakieś nagrody tam zebrał. Jeśli lubicie żółwie ninja, a powinniście, wszyscy lubią żółwie ninja, przynajmniej tak, mam nadzieję. A je, jeśli tylko lubicie żółwie ninja i byliście sceptycznie nastawieni co do y, nowej bajki, Nowej animacji, przepraszam Wojtek, to warto sprawdzić, na, naprawdę warto warto dać szansę nowym żuwiom Ninja, bo no, spełniają wszystkie oczekiwania tak naprawdę, S są i takie, że ja się nie nudzę i na pewno dzieciaki też się nie nudzą, skoro to jest do tej pory emitowane i zamawiane są nowe sezony. Mm -hmm. A tak z takich starszych produkcji, o których właśnie chciałem wspomnieć, to by, były swego czasu oczywiście, gdy Image Comics startowało i zdobyło mega, mega popularność. Oni... Teraz się zastanawiam, czy chcesz powiedzieć o Wildcats nie, nie, czy nie, o Savage Dragonie. Nie, nie, oni się właśnie, chodzi o to, że oni się rzucili na, na robienie seriali animowanych, z których. No chyba nic nie wyszło dobrego. Savage Dragon chyba dwa lata był na Dragon miał 26 odcinków, to był niby jeden pełen sezon, ale tak naprawdę można to podzielić jako dwa sezony. Mi się nie podobał, obejrzałem parę, parę epizodów i totalnie mnie to nie porwało. Mhm. Wild Cuts to spójrzmy w ogóle zasłoną milczenia na, na fakt istnienia tego serialu, ale chciałem wspomnieć o Maxie. O Maxie, który ukazył. Przez 2X. Tak, przy, przez 2X, który, ukaz... który emitowany był od... tylko przez jeden sezon niestety na MTV. Gdy MTV miało taki momencik, w którym uznali, że w sumie fajnie by było zrobić jakiś ambitniejszy projekt niż umów się z moją matką, czy nie wiem, przeszukaj mój pokój i umów się ze mną, albo umów się ze mną, bo coś tam, bo no chyba tylko tego typu programy obecnie tam lecą. I postanowili sięgnąć po właśnie komiks sama Kifa. Zresztą on sam tam bardzo mocno pracował nad, to, nad tą animacją i y, ukazało się, ukazał się jeden sezon, zdaje się, 13 epizodów albo 10, nie jestem teraz do końca pewien. Y, ale no, czytałeś komiks, prawda? Jak najbardziej? Więc w, wiesz, jaki on był, taki bardzo nietypowy, prawda? Ten, ten sposób narracji, te przeskakiwanie między światami i w ogóle te postacie były takie bardzo nietypowe. Komiks czytało się. Nie powiem, że, że ciężko, ale momentami można było się w nim zagubić. Co prawda tam prędzej czy później wszystko było wyjaśniane, ale były takie momenty, w których po prostu, wiesz, nie do końca wiedziałeś, co się dzieje, ale i tak było w sumie fajne. No i ta animacja z MTV właśnie mniej więcej taka, jest taka sama, ona bardzo fajnie oddała ducha tego komiksu. Zresztą w ogóle momentami można odnieść wrażenie, że to jest bardziej motion komiks niż, niż serial animowany. Szkoda, że się nie sprawdziło. Niestety projekt padł, bo na MTV jednak nastolatki wolały oglądać standardowe programy, które tam lecą. Serial się niestety nie przebił. Chyba można go obejrzeć na YouTubie w całości przynajmniej można było, bo tam go obejrzałem w całości i w sumie teraz nie jestem pewien, czy przypadkiem Masz, nie... wiesz, na YouTubie dużo rzeczy można obejrzeć no właśnie, w całości. Właśnie, tylko... właśnie chodzi o to, że teraz do, do końca nie jestem pewien, czy przypadkiem jakiejś nielegalnej wrzuty sobie nie obejrzałem, ale, ale faktem jest, że no, no tak, no całość maksa sobie obejrzałem i mi się bardzo podobało, w, bardzo w klimacie komiksu y, jest to taka w miarę zamknięta historia, ten, ten jedyny sezon, który się ukazał, więc jeżeli gdzieś byście tam y, natrafili na to i Mieli, mieli parę wolnych godzinek to w sumie jak, jak najbardziej warto i nie wiem czy oglądałeś Spawna który ukazywał się z kolei na HBO w latach 96-98 nie, nie oglądałem to z kolei był serial animowany on miał trzy sezony po 6 odcinków każdy, więc takie sezony w stylu Sherlocka raczej można powiedzieć, czy gry o niż, niż pełne niż pełne sezony animacji ale mm, bardzo mnie zdziwiło to, jak, jak bardzo to no, zdecydowanie RK. No, no krew, flaki, przekleństwa, nagość, brutalność, wszystko tam po prostu było. Fajnie, fajnie została ta animacja zrealizowana, aczkolwiek pomimo tego, że było tylko 18 odcinków, twórcy i tak potrafili zrobić, zrobić parę odcinków, które można było spokojnie wywalić i nic by się, by się nie stało no ale generalnie jako taka całość powiedziałbym hmm, chyba no, postawiłbym taki znak równości z Maxem, Ma, oczywiście to jest to, totalnie różna tematyka, totalnie różny klimat, ale pod kątem jakby to powiedzieć tego czy projekt się udał, czy się nie udał, to jednak muszę powiedzieć, że ten animowany spawn mi się wydaje, że, że jak najbardziej warto sobie to obejrzeć no moje trzy sezony po sześć odcinków każdy odcinek ma tam 20 minut więc tak naprawdę potrzeba szybka matematyka, 6 godzin żeby ca cały sobie obejrzeć to nie jest jakoś szczególnie du dużo no jest to fajna, fajna historia, troszeczkę się już y animacja postarzała ale dalej momentami robi, robi wrażenie y zwłaszcza pod kątem tego nas sobie można było wtedy pozwolić, ale to jednak, bo jest HBO to emitowało, więc tam. Na e, więcej Tak, ta, ta, ta, tam zawsze można było zrobić nieco więcej. No, no i MacFarlane w sumie z tego korzystał, zrobił zrobił fajną, fa, fajną animację. Szkoda. Były plany na kolejne sezony, więc ten trzeci się urywa takim cliffhangerem. Niektórzy twierdzą, że to jest zamknięta historia, ja uważam, że tam parę wątków nie zostało domkniętych. Więc można, można odnieść wrażenie, że historia została skasowana, bo faktycznie została skasowana zresztą. Mm, no ale i tak uważam, że, że jest to fajna animacja, która po, po tych 20 latach wciąż się broni. Mm, a ty masz jeszcze jakiś. jakiś... Mam, mam animację, która się po 50 latach broni, bo no. e, bardzo, bardzo fajną animacją był Tintin. Mhm. On się ukazał dwa razy. E, raz w 1958. I wtedy chyba ta seria miała 7 sezonów, 102 odcinki. To był ten pierwszy, pierwszy. I później w latach 90. to już tylko 30 parę odcinków, jako The Adventures of Tintin. Zresztą emitowane w Polsce na jakimś kanale, z tego co pamiętam, chyba to był. Oh, chyba istniał taki kanał, który się nazywał Minimax. I mhm. oni bardzo dużo francuskich animacji puszczali. I to do tej pory się broni. Wiadomo, graficznie nie wygląda tak jakoś mega, mega super ale historie dalej są super, bo to, to jak Tintin był pisany, jest, no jest niezniszczalne. To, to jest coś, co przez lata będzie trwało, trwa no i zawsze jest gwarantem jakiejś jakości. Więc z Tintinem, e, no komiksy wychodzą w Polsce, to możecie spokojnie czytać też. E, komiksy z tym się warto e, zapoznać, ale tak samo e, jeśli, chodzi, jeśli jesteśmy już przy komiksach z tamtych regionów, to Kid Paddle miał serial. I... Iznogut miał serial. I Iznogut, wróć, bardzo proszę, chciałbym jakieś wznowienie tej serii, bo była mega, mega e, fajna, więc te, te, tego było w sumie sporo, tak naprawdę. Chciałbym, żebyśmy się doczekali jeszcze u nas jakichś dodatkowych animacji, nie? Co prawda Jerzy, że miał film, niespecjalnie mi się ten film podobał akurat, Kajko i Kokosz byłoby fajnie zobaczyć. Wilku. Było, a Wilk, no by, dokładnie. To by było kurczę, mega dobre, jakby, jakby się udało serial zrealizować cały. Do końca. No bo to, tam, te plany to, wyglądały to, bardzo to, fajnie to, to, z wersji animacowej. To, to by to wymi, to. Internet. No to na pewno. No, więc wiesz, w tych czasach to, to, to już jest najmniejszy problem, a do największej ilości osób możesz, możesz dotrzeć. Tych seriali na podstawie komiksu, animowanych seriali było całkiem sporo. Nie wszystkie godne uwagi też na pewno przemawia przez nas nostalgia jeśli chodzi o wspominania chociaż czasem tą nostalgię można bardzo łatwo zabić jak na przykład obejrzeć sobie Beast Wars po latach i, oh, yes. i, i, i ci przechodzi... A, ale to teraz sam sobie odświeżałeś to, czy, czy pijesz do moich traumatycznych wspomnień? Nie, nie, ja też sobie odświeżałem. Parę lat temu Beast Wars i y też było ciężko. A, nie, bo tutaj, ale tak, historia tak, dalej fajna. Tak, tak, tak wspomnę, tylko że, że miałem taki moment, że sobie stwierdziłem, że będę oglądał animacje z Transformersami, bo po filmach yy, po prostu... Chciałem, chciałem, chciałem zobaczyć coś, co jest fajne z Transformersami. Pamiętam, że sobie puszczałem yy, na zmianę Beast Wars i... i Prime i po prostu no, na, naprawdę na to Beast Wars chciałem patrzeć i to wciąż jest fajna historia, ale na to się nie dało patrzeć. No nie, A Beast Machines, czyli ta kontynuacja z lat późniejszych, która jakimś cudem wygląda jeszcze gorzej, to, jest, to już jest w ogóle mistrzostwo świata. Bo no tam przynajmniej w Beast Wars były rzeczy okrągłe. A w Beast Machines nie było, nie było niczego okrągłego, tam były same kwadraty. No ale dobra, no to się działo na Cybertronie, więc to niejako trochę to wymuszało, ale, no, ale... Bo Cybertron był kwadratową planetą. No nie, może nie był kwadratową, ale nie wiem. Nie wiem, no po prostu Beast Machines wygląda jeszcze gorzej od Beast Wars, a... Da się? Da się. Da się, da się. Pewnie ktoś mi powiedział, że nie możecie zrobić nic brzydszego niż, niż, niż Beast Wars, A tak, patrz! I <laughs> łup, jeszcze dwa sezony. Kurwa. No tak, no, no przy starciu z Transformers Prime to było naprawdę traumatyczne przeżycie, ale z drugiej strony kontynuacja Prime, która nie jest w 3D, jest w klasycznym 2D, też wygląda źle, więc wyglądała źle, więc, więc no można, można, no koniec off-topu o Transformersach. Dokładnie, ale zawsze jest przydatny off-top o Transformersach. Tak. Czyli co? Wspomnieliśmy o części seriali, na pewno pominęliśmy gigantyczną ilość tych seriali. Nie tak. nie, jak da, zwykle. Da, dajcie nam e, znać w komentarzach. I co? Słyszymy się za dwa tygodnie. Dzięki za słuchanie nas i do usłyszenia. cześć okay.